Dobra, teraz będę leciał z tym. Bardzo dobrze. O. Połączenie gry jest obecną fuzją. Sprawdź mnie. To nie jest lustro weneckie, strawskie na mieście. Kiedy wchodzę tam, gdzie nie było nikogo wcześniej. Wtedy pukam, albo on puka do mnie, raczej w plecy mi. Jestem tu, gdzie Jimmy, jestem tutaj, gdzie medardę, bryndali, gdzie są prawdziwi. Wiesz o co chodzi, a bo co kaman, kiedy składam? A, twoja sara na koranach będzie szła, a ja nie, bo będę szedł i dalej. Ej, palto to palto, a manto to manto. Ha, ha, elegancko, elegancko, wiem, że ludzie mówią że Ja, freestyle, zajebisty Jestem z brzegu Wisły, tej, gdzie jest najlepsza Hej south south miasta, sprawdź wilanów hey. Kilku panów przyszło, poszło Chodzę na mikrofon, raptamę, że mnie osło Człowieku, wiesz, zawiosło, łap, albo raczej twoja pani Wszyscy nastukani, a wy jacyś przejebani My tacy duży a wy tacy rozjebani, na skali całej nie może galopować sprawdź mnie gdzie jest towar. Mam go tam wstręcony blunt, ja jestem hike a wo wo, a wo wo, a wo wo. Sprawdź mnie, człowieku to freestyle, dzisiaj jest miasto, czyli to kobyłka, będę tam gdzieś rzucał. Wersy, jakie mam, człowieku, sprawdź mnie, mów na mnie pan. Robię to wcześniej, był też pan prezes. Ja robię to dobrze, bo robię to w potrzebie. Ja robię tutaj nadal i skala, i cała jest. Słowa rymowane są jak wiesz, Ej, kto czyta książki, to ma słów dużo Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym mówią Każdy zna ten tekst, każdy zna ten werbel Ja jestem jak cel, gdzie jest BPL? Człowieku, jestem z aww wstecz, miasto dalej Reprezentuję to z dalej Okej, okay, haki You can come out now